Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcasta, nie będę nawet się zastanawiał, który to już odcinek, bo jest ich naprawdę wiele, aczkolwiek dawno ja się nie pojawiałem, zatem witam serdecznie Michał Dziwisz, nie jestem sam, bowiem jest również ze mną Tomek Kowalik, witam kolegę szanownego, który się także ostatnio naprodukował trochę witam. Nad Messengerem między innymi. No a dziś będziemy wam pokazywać bardzo ciekawą rzecz, która na przykład w Stanach Zjednoczonych jest już bardzo spopularyzowana, bowiem tam jakoś ludzie dostrzegają fakt, że osoba niewidoma także może sobie całkiem dobrze radzić, jeżeli chodzi o aspekty pracy zdalnej, dzięki oprogramowaniu Window Eyes W Polsce ta opcja jest dostępna natomiast no, niewielu jest w stanie i niewielu wie w ogóle, jak z tej opcji korzystać. My dziś pokażemy wam, jak można pracować na komputerze zdalnym i pokażemy wam, że można całkiem dobrze z tego korzystać, bo tak jak już testowaliśmy na kilku komputerach, prawda, to nie ma żadnego na dobrą sprawę wielkiego opóźnienia. Ty, Tomku, pracowałeś, to może opowiesz trochę o swoich wrażeniach, jak, jak to w ogóle wygląda, jeżeli chodzi o tę pracę zdalną. To znaczy tak, no rzeczywiście opóźnienie jest, opóźnienie jest wielkie, zresztą to potem pokażemy, jak przy, przy logowaniu, jak użytkownik loguje się na pulpit zdalny, no to jest tak jak na chwilę ciszy, nic, nic nie widać, a potem pojawia się Windows. Dokładnie, o ile oczywiście I administrator można, systemu i ustalił to, że ten Windows ma się uruchamiać, bo on domyślnie się niestety nie bardzo chce uruchamiać, mowa o Windowsie w wersji 6.1, bowiem taki jest na komputerze, który w dzisiejszym tyflopodcaście pełnić będzie rolę serwera. Natomiast, jeżeli ktoś sobie chce ułatwić życie, to ja mam taką sugestię, żeby po prostu ikonkę Windowsa wrzucić do folderu Autostart na koncie użytkownika, który jest tym użytkownikiem zdalnym, i wtedy wszystko będzie działać, będzie można z tego rozwiązania korzystać. Dodajmy, Windowise ma tę opcję o Josie. Może coś wiesz, bo ja nie wiem, żeby ludzie z FreeDoma coś, coś tam dawali. z nim też ma tę opcję, tylko to jakoś testowałem też. I no nie za bardzo to chciało działać, nie wiem, może się trzeba wgłębić. Być może, być może. Bardziej Dodajmy jeszcze, że do ostatnio tu słyszałem takie rewelacje. Y odnośnie pracy zdalnej za pomocą y, innych programów, niekoniecznie pulpitu zdalnego, który łączy się z usługami terminalowymi. To jest taka trochę praca na około, jeżeli chodzi o to działanie zdalne, no ale wiadomo, że nie każdy posiada Windows XP Pro, który y, umożliwia pracę użytkownika zdalnego. Windows XP Home nie posiada niestety tej funkcjonalności, więc wtedy sobie też trzeba radzić. To może powiedzmy tak króciutko, jak można sobie pomóc y, działając zdalnie? za pomocą na przykład jakiegoś, nie wiem, Team TeamViewera albo VNC? To znaczy, no właśnie, jest, jest program TeamViewer i on ma właśnie tą zaletę, że bo do y, właśnie pulpitu zdalnego y, nad tym XP Professional, do, do tego pulpitu zdalnego, którego dzisiaj będziemy testować, trzeba mieć dwa konta, tak? Tak, trzeba a, mieć dwa konta. Y, w, no tak, właśnie. A w TeamViewerze Viewerze y, jak po instalacji programu, po uruchomieniu programu dostajemy sesję, numer sesji i hasło takie. I użytkownik drugiego programu, programu musi wprowadzić tę sesję i hasło nasze. No i wtedy się loguje. Tylko jest jedna wada tego programu. Niestety skrynadery nie za bardzo sobie z nim radzą. Ale można to obejść. Można na przykład przez Skype'a, albo przez TeamTalk'a. Można komuś, kto właśnie jest na pulpicie zdalnym, kto obsługuje, można dać zwrotkę i wtedy ten użytkownik, który ten klient, który korzysta z tego, wie, wie co robi po prostu na, na serwerze, na tym na tym komputerze, do którego się podłączył. To może w tym momencie wyjaśnijmy naszym słuchaczom, którzy nie są tak biegli w informatyce, cóż to takiego jest ta zwrotka? Bo zwrotka to jest część piosenki zazwyczaj. Jeszcze refren do tego dorzucisz. A może powiedzmy, no, o co w tym chodzi? Dokładnie. No to cóż to takiego ta zwrotka? To znaczy tak, no... Trzeba po prostu, żeby zwrócić, no tak zwaną zwrotkę, trzeba włączyć w regulacji głośności Steromix. Wiele kart to ma, niektóre nie mają. Dokładnie. Ale nie, jeżeli ktoś nie mają. posiada kartę tak zwaną zintegrowaną, w którą to jest wyposażona większość obecnie produkowanych płyt głównych, to może się nie obawiać, bo te wszystkie karty e, posiadają tak zwany SteroMix, czyli takie wirtualne urządzenie, które zbiera wszystkie sygnały, jakie emituje nasz komputer na danej karcie i przekazuje je e, na wejście do kolejnego użytkownika. Dokładnie, który można przykład... żeby w, przez Skype'a się połączyć i... No właśnie, Skype to wtedy jest dobry komunikator, jeżeli ktoś y, będzie potrzebował w ten sposób sobie poradzić, to bez problemu to zrobi. Dodajmy poza tym, że praca za pomocą programów typu TeamViewer albo programów VNC różni się od pracy na pulpicie zdalnym. To, jest, to są jakby dwie różne kategorie programów. Programy VNC zazwyczaj stosowane są do tak zwanego helpdesku, czyli jeżeli komuś się coś psuje, jeżeli komuś coś nie działa na komputerze, to w tym momencie taki człowiek z pomocy technicznej łączy się do komputera użytkownika i rozwiązuje jego problem działając na jego koncie. Natomiast pulpit zdalny to jest po prostu umożliwienie... I wtedy wtedy mhm. właśnie może ruszać tak jakby jego myszką. Dokładnie, z dokładnie. Może, desk, wpisywać, może wpisywać znaki, wszystko. Z klawiatury może robić między I ten uniem. właśnie, ten pomocnik wpisuje, a użytkownik, ten serwer tak jakby to widzi dokładnie wszystko się Czyli, zgadza. Yy, tak jakby no. To i wtedy ten użytkownik może polegać właśnie na tym pracowniku pomocy zdalnej, który pomoże mu rozwiązać problem. Zresztą właśnie pomoc zdalna w systemie Windows to jest taka usługa, która no, już jest wbudowana i umożliwia właśnie radzenie sobie w ten sposób, a w systemie Windows XP w wersji Professional jeszcze dodali usługę, obsługę pulpitu zdalnego, czyli tak zwanych usług terminalowych. To jest coś troszeczkę innego. Tu wykorzystywane jest to przede wszystkim w firmach, które mają na przykład jakieś zaawansowane oprogramowanie, które zżera dość dużo zasobów i żeby nie instalować tego na każdym komputerze z osobna, udostępnia się pracownikom y, konta na serwerze terminali, no i wtedy ten pracownik może sobie wejść i pracować na, niby na swoim komputerze, ale tak naprawdę na komputerze zdalnym. To jest taka różnica. My pokażemy, jak pracuje się na pulpicie zdalnym, czyli właśnie w usługach terminalowych, bo to jest ciekawsze ze względu na to, że na przykład Windows wspiera to bezpośrednio, nie trzeba się w nic bawić, żeby to działało. W yy, żadne stereomiksy. Dokładnie, w żadne stereomiksy to jest natywnie wspierane przez program udźwiękawiający za pomocą tak zwanego kanału wirtualnego. Jeszcze ma Windows wsparcie dla programów firmy Citrix. Ja osobiście na tym nie pracowałem, nie wiem jak to się sprawdza. Podejrzewam, że podobnie jak w pulpicie zdalnym, jak w usługach terminalowych Citrix, to jest takie bardziej yy, już kosztowne rozwiązanie dla naprawdę wielkich przedsiębiorstw, a zazwyczaj to, tego się jednak nie stosuje. Tak, na taką mniejszą skalę. Jedna rzecz, jeżeli chodzi o Windowsa XP Pro, to jeżeli chcecie skorzystać z usług terminalowych, jeżeli chcecie komuś zezwolić na pracę e, zdalną na waszym komputerze, musicie mu stworzyć konto. E, konta tworzy się oczywiście w panelu sterowania, konta tam dodajecie odpowiedniego użytkownika, nadajecie mu hasło, bo to jest ważne też, bez hasła... Nie wejdzie. Nie da się po prostu. Następnie w ikonce mój komputer. Ja może to pokażę, gdzie to jest. Mi to teraz to wszystko też nie będzie tak dokładnie wyglądało, jakby to funkcjonowało zupełnie od nowa, bo ja już tu trochę sobie poustawiałem, no ale spróbuję to pokazać. Zwolnię najpierw może... Eee, nie, nie, nie przesadzajmy może. Może będzie tak, okej. Okay. Eee, teraz przechodzę sobie na pulpit eee, Alt Enter, czyli właściwości na ikonce mój komputer. No i teraz przechodzimy sobie na zakładkę Zdalny, to jest ostatnia zakładka To nas nie interesuje I właśnie, tu powinno być jeszcze pole, które u mnie już nie, jest niedostępne Ja nawet może pokażę Hmm. Ono jest niedostępne dlatego, że ja to już sobie poprzestawiałem w tak zwanym y, edytorze y, grup, czy edytorze zabezpieczeń, to jest przystawka, która nazywa się gpedit.msc y, i tam ustawia się odpowiednie opcje, o nich opowiem za moment, ale tu to pole powinno być zaznaczone. Dialog, o, przycisk. i tu mamy takie coś. Wybierz użytkowników zdalnych. Ja o, tu mamy Dziwisz, dialog, dziwisz użytkownika. Dziwisz, który może się połączyć. I zresztą zaraz się połączy w osobie Tomka Kowalika z tym, że właśnie komputerem. Tak to wygląda. Jeszcze jedna sprawa i to podejrzewam, że może być problematyczne dla części mniej obeznanych. A cóż to takiego jest? To może Tomek nieco szerzej powie, bo się też z tym męczył. To znaczy tak, trzeba, trzeba zrobić kilka rzeczy. Jedną, właśnie z, jedną z tych rzeczy jest właśnie modyfikacja tego edytora grup gp tu to już mi wspomniał o tym. Trzeba podmienić jeden plik właśnie w kilku Term miejscach. srv.dll. Ja może jeszcze powiem a propos tego Dobra, pliku. Tak. Wszystko polega na tym, że niestety oryginalny system Windows y, nie został przystosowany do tak zwanych sesji konkurencyjnych. Sesje konkurencyjne to jest coś takiego, co umożliwi nam pracę zdalną i lokalną, bo w domyślnej konfiguracji Windowsa, jeżeli będziemy chcieli się połączyć z komputerem za pomocą pulpitu zdalnego, no to niestety, ale y, nasz użytkownik pracujący lokalnie zostanie wylogowany. To jaka to frajda z takiej pracy? Czyli jakbym się chciał do Midziego zalogować, to Midzi, y, opuściłby kanał Timtok, wylogowałby się i... I by podcast prawdopodobnie bez... no. zawiesił się i byśmy musieli wszystko nagrywać od nowa. Ale z racji tego, że różni ludzie, którzy trochę się na Windowsach znają lepiej od nas... Pomyśleli, że no coś z tym można zrobić. Zmodyfikowali plik term.srv.dll, który jest dostępny do ściągnięcia z internetu. Tych wszystkich, którzy chcą sobie to tak ustawić, to zachęcam do wpisania w Google na przykład Windows XP, pulpit zdalny, sesje konkurencyjne. Jeżeli to wpiszecie, to wam się na pewno ukaże wynik i pojawi się informacja odnośnie tego, co należy zrobić. Tam jest kilka rzeczy. Pierwsza to jest właśnie zabawa z edytorem Polityki grup, czyli MSC. Druga sprawa to jest podmiana pliku termesrv.dll. Przy czym ważne, podmieniacie ten plik we wszystkich miejscach, które się pojawią w poleceniu wyszukaj. Wpisujemy sobie wyszukaj pliki lub foldery i yy, wpisujemy nazwę tego pliku, Następnie wy wyświetla nam się lista z jakimiś tam lokalizacjami tego pliku, więc podmieniamy wszystkie, oprócz tej oczywiście, gdzie ten nasz nowy plik jest, podmieniamy jej wszystkie, plus jeszcze C, Windows, System32, DLL Cache, to się pisze DLL Cache. Bo Windows XP ma takie coś, co się nazywa Ochrona plików systemowych, y, i która to w teorii ma pomagać, a akurat w tym y, przypadku utrudnia. No i jeszcze modyfikujemy Wchodzi. odpowiednio no, rejestr tak. y, w edytorze Regedit y, lub też w jakimś tam innym, jeżeli ktoś używa. Wpisujemy. Dokładnie. Re Regedit, albo... Regedit wpisujemy i modyfikujemy jeden klucz. Także sobie to wszystko poczytacie w internecie, jeżeli będziecie chcieli się o tym dowiedzieć. Y, no i myślę, że sobie z tym poradzicie my teraz pokażemy, w jaki sposób można się połączyć za pomocą pulpitu zdalnego z komputerem i że można na dobrą sprawę co nieco tam sobie na tym komputerze popracować sesje konkurencyjne u mnie są włączone, więc mnie nie wyloguje, sprawdziliśmy przed nagraniem tego podcasta więc teraz Tomku oddaję Ci głos, bo Ty będziesz się łączył nasi wszyscy słuchacze będą mieli okazję zapoznać się z tym, jak to wszystko funkcjonuje no tak, czyli najpierw, żeby się połączyć, wchodzimy w Wszystkie pulpitu zdalnego, To jest akcesoria, Określenie dostęp do programu akcesoria rozwijane. Autostarczal rozwijane akcesoria. Narzędzia systemowe rozwijane. Rozlewka N rozwija. Ułatwienia dostępu do rozwijane. Folderu komunikacyjnego. kreator zgodności. Program, książka adresowa, komunikacja. Rozwijane komunikacja. W niektórych, nie wiem, w niektórych ich właśnie jest to, gdzie indziej. Na przykład spotkałem się z tym, że podłączanie pulpitu zdalnego było w akcesoriach, także czasami trzeba poszukać. Ale A czasem jest nawet jest bezpośrednio w programach. Jeszcze spotkałem się z taką Dokładnie. opcją. Więc co system, to musicie sobie tego gdzieś poszukać. Zazwyczaj jest albo od razu w start, albo w programach, albo w akcesoriach, albo w akcesoria komunikacja. Na pewno gdzieś znajdziecie i nie będziecie mieć z tym narzędziem. No mam przynajmniej taką nadzieję problemów, my raczej ich nie mamy. Więc teraz odpalamy. To jest mój adres IP. W tak. różnych. wygląda to inaczej. Ja mam tak. No i w większości systemów właśnie tak jest. Klikamy na przycisk opcje, bo tu mamy tylko nazwę komputera. Podłącz, anuluj. No i opcje. Klikamy w Opcję. Zakładka. No, i mamy tu pięć zakładek. On bo, on yy, tak, i tu trzeba wpisać IP, już ma wpisane, bo niedawno się łączyłem z Midien, także mam wpisane, ale jak ktoś się nigdy nie łączył, to trzeba po prostu wpisać Dodajmy jeszcze jedną rzecz, że właśnie, żeby połączyć się z pulpitem zdalnym, konieczne jest poznanie IP naszego serwera. Problem jest wtedy, kiedy ten no serwer właśnie. wspomniany jest dynamicznym IP. Wtedy należy korzystać z jakichś rozwiązań pokroju noip.com albo D DNS, żeby to wszystko działało. Przy okazji także jeszcze informacja, że no oczywiście jeżeli ktoś jest za natym, to sobie takiego serwera no nie bardzo będzie mógł skorzystać, nie bardzo będzie mógł znaczy, postawić ja takiego serwera. ja próbowałem, bo jestem właśnie za natym. Próbowałem postawić przez Hamaczy, i też się za bardzo nie dało. Hamaczy to jest właśnie program do tworzenia sieci wirtualnych, takich tak zwanego vpn i też Za bardzo nie szło. Dokładnie. No. Nie, nie można było... Oczywiście i... można serwisera. poprosić administratora o przeforwardowanie jakiegoś konkretnego portu. O ile administrator jest w miarę rozgarniętym człowiekiem i chętnym do pomocy, to z pewnością to zrobi. Jest port, jest port domyślny. Jeżeli ktoś chce innego portu użyć, to także na stronach firmy Microsoft jest określona informacja, jak zmienić. To się zmienia w rejestrze. Modyfikuje się odpowiedni wpis i można sobie ten pulpit zdalny uruchomić, także na innym porcie, jeżeli na przykład z jakichś względów jest nam to potrzebne. No, ale my mamy publiczne IP. Yy, odpowiedni port przekierowałem już jakiś czas temu i możemy się już za momencik połączyć. To teraz był użytkownik, teraz jeszcze hasło. Yy, ja jeszcze dodam... Ja jeszcze dodam, tytułów wpisu i hasła, ja dodam, że niektóre instalacje tego klienta pulpitu zdalnego, też nie wiem od czego to zależy, może od wersji programu, może od czegoś jeszcze. W każdym razie u mnie na komputerze przenośnym, na Windows XP Home Edition, ten klient podłączania pulpitu zdalnego zachowuje się bardzo fajnie. Otóż co on robi? Udźwiękawia to okienko przy podaniu logina i hasła już jakby po połączeniu, bo w tym momencie jeszcze nie jesteśmy połączeni, Tomek wpisuje hasło jeszcze bez połączenia, wcześniej musiał nacisnąć przycisk opcję, a ja na swoim laptopie mógłbym się połączyć podając tylko adres IP i zostałbym poproszony o podanie loginu i hasła i w tym momencie program dźwiękawiający by mi to odczytał. I to się dzieje tylko u mnie na komputerze przenośnym. Na stacjonarnym, wyposażonym w Windows XP profesjonarnym, Professional, Professional Edition z dodatkiem Service Pack 3, już czegoś takiego nie ma, to okienko się pojawia, natomiast Window Eyes milczy jak zaklęty i nie chce tego okna czytać, muszę także się posiłkować przyciskiem opcje. Także, no, jeżeli ktoś będzie miał szczęście, Dokładnie. to będzie miał taką opcję jak ja na laptopie, a jak ktoś będzie miał pecha, no to niestety, mówi się trudno. No i teraz wpisałeś już hasło... A więc tak, wpisałem już hasło. Tajne. Domenę yy. zostawiamy pustą, Proszę, bo no nie łączymy się. Zapisz moje hasło. To jeżeli to ktoś, chyba... jeżeli ktoś yy... chce, bo no, generalnie no, haseł się no, nie powinno zapisywać tak na dobrą sprawę, ale wiadomo, że ludzie są wygodne Dokładnie. stworzenia, to, to podejrzewam, że 99% zaznaczy to pole wyboru. No, ja nie, nie, nie zaznaczyłem. To jesteś ten 1%, 1 Ręcznie. <laughs> to jest właśnie Zapisz taka. To jest jako... pewnie można tu zapisać sobie sesję, żeby nie wpisywać tego wszystkiego od razu. Tak. I to się gdzieś na pewno wkłada. Ale z racji tego, że my mamy Zapisuje tu. Ja mam Neostradę z dynamicznym IP, więc byłoby to bez sensu. No, bez. No. Tak. To do otwarcia sesji. Otwórz, czyli. No, tak. no, i tu jest ten przycisk, którego szukamy. I Podłączamy się. I zaraz zobaczycie, jak to działa. Miejmy nadzieję, że się połączy, oczywiście. No i właśnie się włączył. Może trochę zwolnij tego Window Windowsa, bo ludzie nie będą wiedzieli, co tam się dzieje. chciał. Zrobię. nie, musisz na wszystkie no i teraz, Co, tak, co, ja i... No i teraz, co? Co, co, co, teraz, teraz, teraz, teraz, teraz, Co, co, Jeszcze teraz, co, co, co? teraz, teraz, teraz, na mhm. swoim komputerze. A tu jest Windows 61. A tu jak się połączyłem, Windows 61. I będę miał wszystko, na przykład jak Windows 5.5 czegoś nie mówił, na przykład jakiś tam. No nie wiem, na przykład inaczej coś wypowiadał, to ja będę miał tak jakby to, co mówi 6.1. Tak, bo po prostu silnik Czyli... jest Windows 61, a ten Windows 5.5 to jest jakby tylko po prostu taki klient, który dostaje coś. Od Windowsa 6.1 i ma za zadanie to przekazać syntezatorem i, mowy. Yy, tak. No więc teraz pokaż yy, naszym słuchaczom jak yy, się tam poruszasz po komputerze, że można to zrobić, że działa się w miarę tak. komfortowo. Yy. Możesz nawet jakiś tam nie wiem, czy powiedzmy u, u Worda spróbuj otworzyć, albo coś. O ile gdzieś tam będzie dostępny czy jakiś startowe. plik. Chodzi się po komputerze mniej więcej jest takie. Także, no nie, nie jest to wielkie opóźnienie. Jeszcze to moja karta, jeszcze moja karta trochę tam robi, a więc... Możemy tutaj przechodzić Dokładnie, jakbym chciał na przykład jakąś muzykę, cię otworzyć, to też. O to może pokaż e, to, właśnie, panu, może, to zrobić, po, może bo... pokaż to, tak, jak tak, to będzie działało. To jakąś muzykę. Słuchaj, wejdź, otwórz fu weź rozwijane. Fubara, weź Fubara, otwórz. Tam był Fubar. O tu. I teraz tak. I hmm. teraz i teraz y, spróbuj nacisnąć Enter, czy będzie co? O tu, weź naciśnię Enter zacznę, czy coś zagra? Chyba nie zagra. A spróbuj Ctrl O. Nie tu, teraz Tab. Tabem, weź. I teraz Ctrl O. I teraz jakiś plik spróbuj. Czy jest jakiś jeszcze, a, jeszcze. A... No i na a, przykład a... to. No i to, to jest, ojej, jak dużo. No i spróbujmy. O. I proszę, gra. No i gra. Gra. Jeżeli ktoś, jakość tej muzyki no nie jest zachwycająca pewnie... Ja już sam to, to słyszę. Jest, jest nawet. No, ja już sam słyszę, że to nie jest taka rewelacja. No dobra, to teraz możesz zastopować literką Z i zamknąć Fubara. Aha, ja go zamknąłem, patrz. No to okej. Okej. Okay. Okay. Dobrze. I teraz ja pokażę jeszcze fajną A, rzecz. Można... Ja jeszcze może teraz pokażę fajną rzecz, że ja mogę pracować, słuchajcie, sobie lokalnie. No zobaczcie. O, sobie chodzę normalnie, populbicie teraz. Alt, Control, Delete. Dokładnie. I teraz mam tu zakładkę użytkownicy. I teraz mam Midji, czyli to jestem ja. I Mdziwisz, czyli to jest Tomek w tym momencie, który się zalogował. I ja teraz mogę mu na przykład wysłać. Te odgłosy, które słyszycie w tym momencie jeszcze dla wyjaśnienia, to pies na kanapie się wierci. Nie wiem co mu. Dobra. Ale komisza z tym. Mogę mu na przykład wysłać w tym momencie wiadomość. I teraz naciskam sobie spację. Jeszcze w dodatku jakaś komórka się odezwała. Więc teraz wpisuję na przykład test. I teraz y, y, wpisałem temat i treść i wciskam OK. Nie okay, okay. u mnie się pojawił alercik, test, jak tam, jak ja tam, tam bulbit, działa pulpit. Okej. Okay, do okay. No i teraz okej zamykasz to okienko. I teraz jeszcze może pokaż, jest, że, jeszcze, że, no, że można korzystać tych, z programu to jak jeden, jeden użytkownik coś robi, to u drugiego tak jakby robi się to samo. Czyli na przykład jak jeden użytkownik musza, y, rusza myszką, to u drugiego też się rusza. No myszka. właśnie, a w pulpicie a nie. zdalnym nie. To pracujemy jakby na dwóch oddzielnych komputerach, mimo, to mimo tego, to, że jest to, to samo. No otwórz na przykład Worda. No na przykład Worda. Word to oczywiście troszkę będzie mulium, Jak to. Word. tak. I teraz możesz coś na przykład wpisać. O, właśnie. O, na przykład Windows 5.5 nie mówi strzałka, a Windows 6.1 mówi. Także. A tu jest 1 O. No i teraz jesteś. I mogę wpisać na przykład i zapisz to teraz w katalogu głównym dysku twardego. Yy. A ja to zaraz otworzę. Dokładnie to za, y, zapisać ci to na. Yy. Zapisz to w. Mój y, komputer. Mój komputer. Dysk C. Tu. Tu, tak? Tu na dysku C. I na, nazwij to jakoś tam powiedzmy. Z. Nie by się zapis a właśnie, nazwać. Nazwa, Fajnie, filmie... A Zobacz, jak to się. A, wiesz, co to, to będzie się nazywało na pewno? To jest test. To jest To ja spróbuję To To ja spróbuję teraz To otworzyć. test. To jest To jest test. To jest, no, dobra. To, to to jest ja test. nie jest Dobra, To jest test. To jest test. sobie To To i sprawdzam, czy rzeczywiście. Zajęty. No i proszę. I pracujemy sobie w tym momencie na tym samym komputerze. Mamy do dyspozycji te same dyski i możemy sobie na przykład coś tam działać. Ja mam na przykład jakiś fajny program, który powiedzmy ty byś chciał też sobie go poużywać, ale no niestety licencję mam tylko na jedno stanowisko komputerowe, więc tworzę ci u siebie konto i ty możesz sobie z tego programu korzystać, jeżeli, jeżeli chcesz. Ja powiem tak, takie działania dwóch użytkowników w jednym czasie mojego komputera, no który już nie jest komputerem nowym, bo to nie jest jakaś tam super maszyna, yy, ma 3 lata, nie obciążają tego systemu. Oczywiście no wiadomo, gdyby tu w tym momencie Tomek zaczął odpie, otwar, yy, otwierać jakąś dużą ilość stron, yy, czy robić jakieś tam, no nie wiem, inne rzeczy obciążające procesor, z pewnością bym to odczuł. Natomiast do takiej zwykłej pracy to, to myślę, że kilku użytkowników, o ile nie nawet kilkunastu na w takim zwykłym y, komputerze, nie na serwerze, nie na komputerze, z architekturą serwerową spokojnie by się zmieściło. Co jeszcze możemy o tym pulpicie zdalnym powiedzieć? Może teraz pokaż... Y, przypuśćmy, że okej, okay, ty sobie chcesz pracować na moim pulpicie zdalnym, ale chcesz zrobić jeszcze coś u siebie. To może pokaż, w jaki sposób teraz się przełączyć na swój pulpit, nie wyłączając pulpitu zdalnego. Okay, Windows, jak tam działa pulpit. No, tu jest jeszcze ten. ten. Mhm. Dobra. No. no to teraz pokażę. Żeby się przełączyć na pulpit zdalny, y z, przepraszam, na mój komputer, żeby pracować na nim lokalnie, na moim to wciskamy kombinacji klawiszy, control, delete, tak? No zdaj się, że tak. O. I teraz o. możesz sobie... Teraz jestem... Jestem u siebie, bo wszystkie programy... I... No, tu są już zupełnie wiesz, że inne programy. Siebie, bo to są moje programy. I teraz przełom się na komputer mój żeby zademonstrować słuchaczom, jak to brzmi. Nie, możecie. Nie, no. jeszcze nie. O, tu. S jak się... Chila. Jestem? Jestem. Tak. Do Jest. Jak po prostu y naciśniemy Ctrl-Alt-Delete, to otworzy nam się menedżer zadań nasz, a potem, żeby tak jakby znowu pracować na pulpicie zdalnym, to naciskamy escape i potem alt tabem przełączamy się na na, no, na nasz, dokładnie. Teraz jeszcze sprawdzę jedną rzecz. Sprawdzę jeszcze rzecz. O, a jeżeli byś chciał skorzystać z mojego menedżera zadań, możemy to teraz sprawdzić, czy to zadziała, naciśnij ctrl-shift-escape. No a to ty masz taki skrót na... na Nie, to jest skrót, skrót globalny. Zadań, tak? To jest skrót, skrót globalny zawsze w Aha. systemie. No, spróbuj. Zobaczymy, Czyli czy zadziała. ctrl shift. shift O! I teraz jesteś w moim jest. menadżerze zadań. Załóżmy, bo niekiedy jest taka sytuacja, co się bardzo często przydaje w takich serwerach już naprawdę dużych, że się komuś zawiesi tak zwana sesja. I to jest niekiedy jedyne działanie niektórych helpdesków. No, ale to już zostawmy w spokoju. Dzwoni taki ktoś do tego helpdesku, i mówi, że, im, że mu się zawiesiła sesja i prosi, żeby go tam wyrzucić z tego terminala. No to wtedy się wchodzi właśnie do menedżera zadań, ale tego pulpitu zdalnego, wybiera zakładkę użytkownicy, no i po prostu wylogowuje się zdalnie użytkownika, na przykład w w, właśnie, na przykład ja. powiedzmy... O, Właśnie, I mam tu opcję. Mhm. Dokładnie, ale teraz, teraz powiedzmy, dajmy na to, że załóżmy taką sytuację, że tobie się ta sesja zawiesiła. To ja cię teraz spróbuję zdalnie wylogować. Pokażemy naszym słuchaczom, a ty się później spróbujesz jeszcze raz zalogować i zobaczymy, jak to będzie działało. Ja teraz wchodzę okay. sobie lokalnie u siebie na zakładkę Użytkownicy. użytkownicy i teraz mdziwisz. I tu mam przycisk wyloguj i zaraz zobaczymy jak Tomka ładnie rozłączy. No właśnie. I teraz spróbuj zalogować się jeszcze raz. No to jest no po prostu... Jeszcze musisz sobie znowu wpisać hasło. hasło Wpisujemy. Poleci I łączymy się ponownie. I zobaczymy, czy się połączysz. No, Jest, bo znowu jest Tak, tak znowu jest Windows, trzeba, trzeba by tam mu po prostu zapisać te ustawienia. Także tak działa właśnie pulpit zdalny. Co jeszcze? Ja jedną rzecz zauważyłem przy pracy kilku użytkowników na Windowaju. Za pierwszym razem, jak Tomek się do mnie połączył na pulpit zdalny, za pierwszym startem powiedzmy, uruchamiam komputer i mówię Tomkowi, dobra, łącz się na pulpit zdalny. To jest taki problem, że mi się w tym momencie Windows zamyka. Jak u niego się odpala, to u mnie się zamyka, ale już później nie ma tego problemu już na przykład drugi raz odpalę Windowaya, ja Tomka mogę wylogować, on się sam może wylogować, nieważne. Po prostu y, ten Windows już wtedy mi funkcjonuje bezproblemowo, to jest tylko tak za pierwszym razem po starcie systemu. Więc to jest taka mała niedogodność, nie wiem, czy ja to jest wina, czy to jest wina Windowsa czy to jest wina tego może, że, że dwie wersje różne, nie wiem, po prostu tak jest i, i trudno. może, ale to, to bardzo nie przeszkadza, bo no, wyłączy się Windows i... Oczywiście, I go... ja sobie naciskam prawy altiw i znowu się Windows no, uruchamia i nie ma najmniejszego problemu, żeby na tym pracować, a nie przeszkadzamy sobie, o tak powiem, jeżeli nas jest dwóch na tym systemie yy, i żaden nie uruchamia jakichś tam zasobożernych aplikacji, to wszystko jest w jak najlepszym porządku. Mamy nadzieję, że zachęciliśmy Was do korzystania z pulpitu zdalnego, do eksperymentowania, no bo to jest naprawdę przyszłość. W sumie teraz coraz więcej pojawia się takich systemów rozproszonych, gdzie serwer jest w jednym miejscu a stacje klienckie są rozrzucone po całym kraju albo nawet po całym świecie. Jest taka jakaś sieć korporacyjna. No i wszystko opiera się właśnie na tych pulpitach zdalnych. Pracownicy przychodzą, sobie pracują. A to już jest naprawdę, no mówię, na przykład w Stanach Zjednoczonych bardzo rozpopularyzowana technologia. Jeszcze firma Serotech ma do dyspozycji takie oprogramowanie, które bardziej spełnia rolę takiego VNC czyli do helpdesku. Jeżeli ktoś, powiedzmy, ma jakiś problem, to po prostu może się osoba niewidoma z nim połączyć yy, i dostaje udźwiękowienie jego pulpitu. To nie jest osobne konto, to jest jego pulpit i może pracować, może mu tam jakiś problem rozwiązać. Także już nawet i takie funkcje są. A dla tych, którzy nie chcą kupować od Serateka, to jest opcja, o której mówiliśmy na początku tego podcastu, czyli Stereomix, no i też można sobie w ten sposób poradzić. To co my jeszcze możemy dodać, a propos pulpitu zdal, wiem, przykład, zdalnego? Co my jeszcze możemy dodać? No, co my możemy jeszcze dodać? Że fajny jest. No. no. Na przykład. A oprócz tego, że jest fajny? A, jeszcze jedna. No, na przykład przy, przy wylogowywaniu z pierwszym razem, jak byłem, trzeba uważać. Bo są y, w main startowym, jak, się, jak już chce się zakończyć pracę z pulpitem zdalnym, z serwerem, to są dwie opcje: yy, rozłącz i wylokuj. Rozłącz i, i wylokuj, dokładnie. Jeżeli wybierzecie opcję rozłącz, to później możecie mieć problem, żeby się połączyć znowu. Yy, bo takie, że... Dokładnie, to bo wygląda. To, ta... konto... Mhm. to konto jest nadal aktywne. T osoba widząca nie powinna mieć z tym problemu. Ale window eye, nie wiadomo dlaczego, głupieje. Ja myślę, wiesz co, możemy to sprawdzić. Słuchaj, bo ja mam pewien pomysł, że dajmy na to, ty się chcesz rozłączyć. Masz od... O, zrobimy tak. Otwórz na przykład Worda. Sprawdzimy zaraz, czy to będzie... I dajmy na to, ja teraz powiem, y, czym się różni, y, no, ja powiem teraz, czym się różni ten y, opcja rozłącz od wyloguj. Dajmy na to, pracujesz sobie, masz otwartych kilka programów i w tym momencie po wybraniu opcji rozłącz, te programy zostaną. To konto będzie jakby nadal aktywne, a ty się będziesz mógł do niego zalogować za moment. Opcja wyloguj to jest tak, jakbyśmy zamykali system. I po prostu wszystkie programy tego użytkownika zostaną zamknięte, jak się połączy, to będzie jakby się łączył do czystej sesji. Więc teraz zajmiemy na to, mamy tą opcję rozłącz i teraz ja proponuję tak, weź naciśnij start, zobaczymy, co trzeba zrobić, żeby się rozłączyć. Jeszcze Coś napisać, test. Dobra, test. I teraz weź rozłącz. I teraz y, rozłącz. I teraz nie, nie odłączaj. Mm. I teraz ja myślę, żeby, żeby zrobić coś takiego, żeby, żeby zamknąć Windowaja I, i rozłączyć się na czuja. I w tym momencie, jak tego Windowaja odpalimy jeszcze raz później, to nie będzie problemu. Więc teraz zamknij tego Windowaja na swoim pulpicie. No, na, na swoim komputerze. Na... O, tego. Um, o. Tego Windowsa. Ja, I zamknij, zamknij. I teraz tak, tak, będzie strzałka, będzie naciskasz Windows, czy, czyli ten do menu Start. Chwila, ale ja tego rozłącznika nie zamknąłem. To nic się nie stanie jak Windows 2? Chyba, chyba nie. Bo ja tam tego nie zamknąłem. A to wiesz co, to odpal jeszcze raz Windowsa i, i sprawdź. Start menu. Mhm. Właśnie. To odpal jeszcze raz i sprawdzimy. To jest, słuchajcie, improwizowana część tyflo podcastu. Chwila. No i teraz escape. Właśnie. To No i teraz zamykamy windowa. No jest. Chwila, chwila. Zamykamy teraz windowa. No jest. Już nie ma rozłącz czyli zamykamy window tak. i. teraz powiedzmy, chcemy się Klinamy. rozłączyć, nie wylogować, czyli teraz będzie menu start, strzałka tak, w dół. Jest Word włączony? Aha, teraz będzie menu start. W górę. Strzałka. W górę? W górę. A, no to okej, okay, w górę. W górę. Tak. Enter. W górę. Enter. I enter. I enter midi, jeden dwa, głębokość, trzy. No, i, window, karta, i teraz, wise. i teraz, okej, okay, teraz jest twój windowize, to teraz się połącz ponownie z pulpitem zdalnym. OK Czyli... To, to, memi, start. No, musimy jeszcze Wszystkie raz programy programy otworzyć. Akcesoria rozwijane, narzędzia systemowe rozwijane, kalkul kreator zgodności, książka adresowa, zarządza kontaktami oraz komunikacja rozhype, hype, hy połączenia, połączenie, podłączanie pulpitu zdalnym. Teraz wchodzimy do opcji. No i teraz jeszcze tylko tajne, nasze super tajne hasło. I łączymy się z sobą. Podejrzewam, że teraz Windows sam się nie odpali. Może nie, no. nie. odpali się, więc teraz poczekamy chwileczkę. Żeby się tam. Nie Też, żeby podłączyło. się tam wszystko podłączyło. I teraz window a odpal ręcznie. I zobaczymy, czy zostanie Word. Ctrl AlT W. Tak. Jest. No. I na tym polega Word, w którym jest napisane. No? Test. Test. Jest. To pokaż, że jest ten test. Czyli wszystko. To pokaż jeszcze. O, test. Jest. Było słychać. Test. test. Może, nie wiem, czy zwolnić się. Dobra. Test. Jest ok. Test. Także Jest słuchajcie, okay. na tym polega różnica między rozłącza, wylogu. Jeżeli ktoś ma kilka otwartych programów, jakąś tam swoją pracę, wierzy, że administrator mu tego serwera nie wyłączy, bo zazwyczaj się serwerów nie wyłącza, to może śmiało zamknąć window eye'a, użyć opcji rozłącz, czy tam odłącz, i w tym momencie nie ma najmniejszego problemu. Po prostu rozłącza, później łączy się ponownie, odpala sobie windowaya i może pracować dalej na swoich otwartych aplikacjach. Także tak to wygląda, tylko nie próbujcie robić opcji takiej, że rozłączacie się i zostawiacie aktywnego windowaya, bo to później może nie wstać. I, no się tak, będzie... wtedy... I się będziecie dziwić, czemu wam komputer nie mówi, co się stało i będziecie dzwonić do helpdesku, żeby wam pomagali. Dobrze to chyba w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o pulpit zdalny. Czy my jeszcze coś dopowiemy ciekawego? No tak. Wszystko. No to no. będzie już będzie tyle. Zachęcamy do testowania. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania odnośnie tego pulpitu zdalnego, to może nas pytać. Na toku jesteśmy bardzo często yy, i w miarę swoich możliwości skromnych nad wyraz będziemy w stanie pomóc. Póki co dziękujemy za uwagę. Michał Dziwisz i Tomek Kowalik. Do usłyszenia.